Wstańcie, Panie. Z psalm Szczęśliwy, kto nie słucha rady bezbożnych i nie wstępuje na drogach krzeszyków, nie zasiada do wolniejszych lecz podobał sobie w prawie Pana, nad Jego prawem rozmyślał i na sobą on jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które przynosi powód w swoim czasie. Jego liście nie wiedzą, a wszystko, co robi, jest udane, a bezbożni przedziwni. Są jak plewa, którą wiatr unosi, dlatego bezbożni nie ostoją się na sądzie, ani krzyżnicy wśród sprawiedliwych, bo Pan zna drogę sprawiedliwych, z za W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Proszę Cię Panie Jezu, tam na, na mnie, na moich braści i siódź, o łaskę, otwartość. Dlatego proszę Cię w mocy Twojego Świętego Ducha chcemy się spotkać w tym czasie z Twoim Słowem, z Twoją Świętą Obecnością uświęcającą. Teraz Panie zapewniasz, że Twoje Słowo jest żywe i skuteczne. Niech ta życiodajna Moc Twojego słowa dotyka naszych serc, dotyka naszych zranień, ale przede wszystkim będzie to czas uświęcający nas samych, przybliżający nas do siebie. Oto Ciebie, Boże, prosimy, który żyjesz i krujesz na wieki wieków. Ojcze. Moi drodzy, te hasło przewodnie tychże że te kolekcje, bądź wierni, a śmierci Adamci, pieniędzy w życiani są to słowa zaczerpnięte, jak wiecie, za Bukaliusy. Te słowa składają się na rzeczywistość dłuższego fragmentu, kiedy Pan przez autora metrionego wzywa swoje dzieci do powrotu zwanej pierwotnej wierności. To, że my tutaj jesteśmy, nie jest to oczywiście nasza zasługa. Nasza zasługa może jest w tym sensie, że odpowiedzieliśmy na łasę Pana Boga, na Jego zaproszenie. Niemniej jednak On jest inicjatorem tego dzieła, On jest również Panem tego czasu, dlatego mówiliśmy się o Jego Świętego Ducha. Żeby nam towarzyszył, żeby również uczył nas wierności w naszym powołaniu. Bądź wierny na do śmierci, a tam cienie ze życiami. Jako młody ksiądz spotykam się z ludźmi przeżywającymi kryzysy małżeńskie. Ja tak często po ludzku czuję się tak trochę bezradny, często skonsternowany. Przypadkami, z którymi się spotykałem. Dlatego też myślę, że to jest takie doświadczenie dobre, jak również doświadczenie swojej doskonałości. Po co? Mówi o tym się w a bo, aby się odwracał. może nasza ogromna no na moc jest z a nie z nas samych. Dlatego też może. Się dlatego tak wcześnie przed tymi rekolekcjami te moje myśli, moje nie tylko moje spisałem tutaj na tych karteczkach i będę się z Wami po prostu tym dzielił. Pierwszy fragment, jaki chcę zaproponować do rozważenia wam sobie, jest to fragment z Ewangelii webu Mateusza z rozdziału 19 wersetu potem. 16 do dwudziestego Ktoś zbliżył się do Niego i zapytał Nauczyciel, co dobrego mam, czym aby osiągnąć w życie pierwsze? On odpowiedział, czemu nie pytasz o to, co dobre? Jest tylko jeden dobry. brał, nie będziesz. Nie złożysz kłoniliwego zeznania. czci swego ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Młodzieniec powiedział, wszystkiego tego przestrzegałem. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus odrzekł, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj swój majątk i rozdaj upomnił, a będziesz miał skarb w niebie. Potem wróci, chodź za mną. Gdy mój to usłyszał, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości, Oto słowo Pańskie. Jezus po to przyszedł na ziemię, żeby zaprosić człowieka do jedności z Panem Bogiem. Aby wejść do jedność z Panem Bogiem, to należy znaczy skonfrontować się w prawdzie o sobie samym. Zatem również o tej prawdzie niebezpieczej, która często zamyka nas na Boga wolność wewnętrzną, pyta nas Pan, co zamyka nam drogę do Pana Boga. Jest to takie pytanie, sądzę, niewyczerpane. Wynika to z tego, iż każdy z nas ma w sobie zalną grzech grzechów, to się nazywa w Kościele, w nauce Kościoła, dokład, o grzechów niewolonych Jest, to jest chociaż wezwany do świętości, ale również jest w możliwości czynienia zła, często takiego, o jakim sobie nie wyobrażam, o jakim sobie nie wyobrażam. Dlatego Pan chce nas od tego chronić, chce nas naszej niedoskonałości doprowadzić do świętości. Co Pan zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? w Starym Testamencie rozważamy ostatnimi dniami również w Księgach Amosa. Tam jest wezwanie Boże do czynienia dobra. Czyni dobra, i zła, żyć będziesz. Wtedy Pan zastępów będzie z tobą. Jezus wskazuje w tym dzisiejszym fragmencie, który teraz rozważamy, że jedynym źródłem człowieka jest sam Bóg. Dodajmy jeszcze, że chodzi tutaj o najwyższe dobro, jakim jest przede wszystkim posłuszeństwo temu Bogu. To posłuszeństwo zawarte jest w prawie, w prawie czyli przede wszystkim w dekalogu. Młodzienica zatem się wyjaśnia, które te przykazania dekalogu ma wypełniać. Wiemy doskonale, że tych, mam no, inne doskonale, no, że tych przykazań było znacznie więcej, pomimo tego, że było te 10 podstawowych przykazań dekalogu. Natomiast te przykazania były obwarowane wieloma przepisami. 500, 600 jakoś tak. Mnóstwo było tych przypisów do dziesięciu przykazań, to te ci ludzie nawet najbardziej gorliwi no się w tym tak gubili, że nie sposób było skrupulatnie tego wypełniać, dlatego często tak powszechna była wśród Żydów to, co Jezus piętno czyli faryzeizm, powiedzielibyśmy hipokryzja, aktorstwo może mieli dobrą no ale muszło się w tym wszystkim połapać. Dlatego ten młodzień z siebie, do które to przekazanie jest najważniejsze. No i Jezus mówi, nie zabijaj je, nie cudzołóg, nie kradzie, nie fałszywie, czci Ojca Swego, Matkę Swoją i nie bój siebie samego. Miłość, dochowanie rodziców było to czymś oczywistym. Dlatego Jezus to przykazanie stawia na końcu. Boże i Boże, szukam Ciebie, Panie Ciebie, Moja dusza. Są to słowa z psa. 63. Młodzieniec podkreśla, że wszystko to wypełnia i zachowuje. Myślę, że już w tym punkcie należy jednoznacznie podkreślić, że ten człowiek, młody człowiek bardzo konkretnie siebie przewartościowuje, nie wiem czy to jest prawdziwe stwierdzenie, w prawdzie. jak można mieć przekonanie, że bardzo dobrze przy wypełnił się przykazanie miłości Boga i Ten człowiek jako bardzo bogaty doświadczał do dookoła siebie wielkiej biedy. Wielkiej biedy. Doświadczał męzy ludzkiej chorób. jakiego wzywa Jezus to nie jest to wezwanie do perfekcjonizmu, ale jest to wezwanie do posłuszeństwa. Jezus daje konkretną wskazówkę i oczekuje wypełnienia tej wskazówki po to, żeby ten człowiek osiągnął świętość. Co to znaczy? Człowiek to sprawy Rozumie przykazanie miłości Boga bliźniego i nieprzyjaciela rozumie tę miłość jako nieograniczoną i niepodzielną i z Bożą pomocą, z pomocą łaski Bożej pełne to przekazanie i tak postępuje. Pan wzywa w tym fragmencie również tego człowieka do nieograniczoności, zatem każde wyjść. respect swoją świętość. On ma oddać wszystko, co posiada do I najprawdopodobniej to zrozumiał, zrozumiał o sobie, co sobie chodzi, ponieważ odszedł, ja, ja moja lista podkreśla, że odszedł zasmucony. Nie było ci łaska, z Ostatnimi tygodniami, szczególnie słowo Boże, Ewangelię przypominają nam, zmuszają nas do takiej refleksji, co jest dla Ciebie większym bogactwem niż Bóg. Odchodzi teraz potwierdzając tym samym słowa Jezusa. Gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Chęć posiadania przyjęła całkowitą kontrolę nad jego sercem. Spotkał Jezusa, usłyszał słowo, ale rozpoczął tego świata, co je. Święty Jan Chrystus mówił: tyrania pieniądza, choćbyśmy posiadali wszystkie dobra, ona wszystko im Otrze." Odszedł zasmucony. Zderzał się z prawą, czyli powiedzielibyśmy z takim smutem, który był potrząsnął. Oczywiście smutek są w sobie jako człowieka na różnym sytuacji nie jest czymś złym, ale jest wówczas czymś złym, gdy generuje złe decyzje. I tak było w przypadku człowieka odszedł za Nie chciał dalej, powiedzielibyśmy, współpracować z nim. Zatem, drodzy bracia i siostry, konkluzja jest taka, z naszego ludzkiego punktu widzenia, wybierając Boga bardzo często tracimy, czy też musimy stracić naszą wizję życia. Naszą wizję szczęścia, naszą wizję naszego powołania na rzecz posłuszeństwa linii wyłącznie I często jest tak, że w wspólnotach chrześcijańskich, jakichś karyzmatycznych czy innych, po czasie euforii, zasądcenie. Oczywiście jestem tutaj daleki od jakiegoś generalizowania. Nie jednak z moich obserwacji i nie tylko moich wynika, że to po prostu jest. Nie są gotowi do straty. Dlatego nie krok do przodu, odchodzą. Jeśli się nie rozwijamy. Nie umiemy często zrezygnować z czegoś naszego przyziemnego, by zyskać wszystko. swoje serce. Pytaj Pana Jezusa, co jeszcze możesz zrobić, aby osiągnąć życie wieczne i jeszcze raz w Jest to pytanie niewyczerpane. Odszedł zasłudzony że wśród chrześcijan często istnieje coś takiego, chociaż nie tylko wśród chrześcijan, w ogóle wśród ludzi, coś takiego, co ktoś nazywa mistyką gdybania. Często ludzie mówią, ale gdybym wybrał je za, tak gdybym był zdrowszy, tak gdybym się a odjął się nie i tak dalej. Mistyka gdybania sprawia, że nie umiemy się cieszyć z tym, z tego, co mamy, z tego, co posiadamy, ponieważ skupiamy się na sposób przesadny na tym, czego po prostu nie mamy. Straty, to nad tym tematem się pochylić, straty. Straty. straty, nie również. Są to zdarzenia, wydarzenia, które pojawiają się w życiu, na których nie jesteśmy w stanie się są dotykają, jednak nie każdy z nas nauczył się po prostu je przeżywać, dlatego nieumiejętność przyjęcia ich może spowodować również, poza jakąś apatią, przychrębię, również depresją, może to generować. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że może to wygenerować w nas obraz Boga sadysty, który oczekuje ode mnie cierpienia, samego cierpienia. Ale nie oznacza to, że mamy dużo otrzymać obiekt naszej żałoby. Każdy z nas ma tendencję do przywiązywania się ze względu na poczucie bezpieczeństwa lub z racji gromadzenia rzeczy. Trudno nam się z czymkolwiek rozstać, a chęć posiadania staje się dla nas niejednokrotnie obsesją. Wszystko, co posiadamy, bardzo wiąże nas ze sobą. Trzymamy się w żołniu, przedmiotów, poglądów, ludzkich opinii na temat. Dlatego tak bardzo ciężko jest nam przeżywać jakąkolwiek stratę. najboleśniejszych momentów ludzkiego istnienia. Nadmierne przywiązanie do ludzkich opinii, do naszych planów i ambicji sprawia, że w tym myśli o ich bracie staje się dla nas bolesna, a gdy nam temu zabraknie, staje się to dla nas ból nie do zniesienia, rana, która staje się wyrwą, która generuje bardzo konkretną lustkę. Strata czyni lustkę nie do zniesienia, dlatego boimy się często, że coś stracimy. To nas bardzo konkretnie hamuje. Często przyczyną takich, a nie innych boleści wynikających ze straty są różnego rodzaju również uwarunkowania kulturowe. Się często akcentuje, szczególnie w przypadku młodych ludzi. Jesteś silny, wiele wart, wiele Ci się należy. Masz być zwycięzcą zawsze. Masz czerpać z życia jak najwięcej. Dlatego szczególnie nam, mężczyznom często trudno zmierzy się ze starością, z porażką i często prowadzi to do zagnolenia sobie ból o stracie, trzeba ją odpłakać. Wówczas człowiek jest w stanie pogodzić się z nią. Widzi, że jest w stanie żyć chociażby schowany osoby. Trzeba nauczyć się oddawać stratę. Młodzieniec w tej dzisiejszej Ewangelii, którą rozważamy, nawet tego nie spróbował, bo nie podjął tego wysiłku. Od razu odszedł zesłony. Miał nadzieję, że aż tyle Jezus to nie będzie wymagał od Niego. Jeśli człowiek nie pozwoli sobie na przeżycie straty, no to ani płakanie, ani też pożegnanie nigdy się nie zakończy z prostego powodu sobie ze sprawą na sposób bożyny, a no Bóg zapłacimy za to bardzo wysoką cenę. Zniechęcenia, rozpaczy, poczucia bezsensu. Pan wzywa Ciebie, jeśli chcesz się rozwijać, musisz pogodzić się ze stratami. Czemu one są? Dlaczego? Ponieważ jeśli chcemy iść do się ze świadomością, że nasze przywiązanie do Bóg jest tak głębokie, że potrzebujemy boleśnie przeżyć życie rozstanie z częścią nas samych. Pan chce nas wyzwalać z na przywiązania do Bóg, z takiego poczucia pielęgnowania starych naszych rzek, naszych również wezwaniach niedoj... niedojrzałości. Kiedy człowiek nie przeżywa wstany, Panowany zostaje przez lęk. I może ten lęk również być przed Panem Bogiem. Jeśli jestem światem, świadoma tego wszystkiego, co straciłem, tracę, idąc za Bogiem, to umiem wówczas dostrzec to wszystko, co sam ja otrzymuję. Jeśli ze smutkiem, myślę o tym wszystkim, co straciłem, wybierając Chrystusa, to również nie jest zły znak, bo wcale stracona rzecz osoba lub sytuacja nie musi być zła, ale może powodować również duchowe rozstrojęcie, zamknięcie się na Boga, rozstrojenie, zamknięcie się na Boga. Wstrzymuje nas w przyjacielskim wyjściu naprzeciw innym. Czasami czyni nas z nie i nieprzyjemnymi. się weźmie Natomiast, tak jak to powiedziałem, my sobie pustyli szczególnie na to zwracają uwagę. Często my odwołujemy się do takich mechanizmów ogromnych. Kiedy na skutek naszych trudności, zraźnych strat chcemy sobie z nimi poradzić, no to na przykład do drugiego człowieka albo skupiamy się na jego niedoskonałościach. Toż czasami się ludzie też wystarczają na to, nie? Natomiast chcąc sobie go Szukając takiego dowartościowania się, kiedy pielęgnowy, jakieś rozważanie nawet w swoich myślach niedoskonałości drugiego człowieka. Nie ma ludzi idealnych i każdy z nas doświadczy o jakiejś mniejszej lub większej sprawie, ale od każdej i każdego z nas zależy Nieustanne wyeliminowanie przeszłości zawycha nas na teraźniejszość. Sam Pan Jezus przed taką postawą przestrzega, jak mówi, nikt, kto przekłada rękę, do też wstecznie ogląda, nie nadaje się do Królestwa Niemieckiego. Pan chce nas ustrzec przed ucieczką, świat złudzeń. Chce nas ustrzec przed zwątpieniem. Kiedy za wszelką cenę chcemy być ludźmi i wielkimi i coś znaczącymi, z góry będziemy z nasili Tak, jest to możliwe. A nawet bym powiedział konieczne. z uczonych kościoła, zły o obraz Boga wyryty w twoim sercu, dlatego duchajączy o też, żeby ten obraz jak najbardziej zdeformować. Często ten obraz Choda śmiało stwierdzenie jest powiązanie z obrazem naszych rodziców, szczególnie ojcu. Wspaniały się, mój z też o takie chwile ciszy, samotności przed Panem Jezusem w najświętszym sakramencie. To jest taki czas najbardziej komfortu. Czy jest to,